Wysokich Lotów, czyli audycja o lotnictwie. Tomasz Słatki, witam Państwa. Moim gościem jest pan Marek Szufa, między innymi pilot Boeingów. Witam Pana. Dzień dobry Państwu. Chciałbym zacząć od tego, co się dzieje, kiedy pilot wchodzi do samolotu. Co robi, czym się zajmuje, czy długo przed lotem musi znaleźć się na pokładzie statku. Rozumiem, że pyta pan o pilota komunikacyjnego. Tak. Ta ścieżka zdrowia, jak my to nazywamy, związana z każdym rejsem rozpoczyna się troszkę wcześniej jeszcze, nie w samolocie, a w budynku firmy, gdzie znajdują się odpowiednie służby i biura, które trzeba niestety odwiedzić przed wykonaniem takiego rejsu. Trzeba odwiedzić takie pomieszczenie, w którym mieści się centrum operacyjne, w którym się pobiera plany lotu, dokumentację związaną z tym lotem. Trzeba odwiedzić lekarza, który przed lotem musi wydać zgodę na wykonanie takiego rejsu, bo każdy pilot musi być zbadany. No trzeba oczywiście przygotować całą dokumentację i ją przestudiować związaną z notamami, z prognozami po z aktualnymi pogodami na lotnisku docelowym, na lotniskach zapasowych, które muszą przy takich długich rejsach, przelotach być wzięte pod uwagę. No i po tym wszystkim dopiero można wsiąść w autobusik, który nas dowozi do portu lotniczego, gdzie z kolei trzeba przejść przez te wszystkie bramki, tak samo jak pasażerowie. Niestety piloci również są pozbawieni zaufania władz i zaufania służb granicznych i my musimy przez nich wszystkich przejść, przeskanować. Muszą nasze bagaże, nasze ubrania, paski, zegarki. To wszystko po prostu wygląda dokładnie tak samo jak z pasażerami. Śmiejemy się z tego oczywiście, bo zabieram taką małą wioskę ze sobą i wiozę przez Atlantyk, a nie mogę przejść przez bramkę, prawda, bo pan tak, który stoi, nie ufa No mi. tak, jakiś absurd, prawda? Tak, no ale tak to już w tym świecie jest, że mhm. są ważniejsi i, i mniej ważni i część z tych ludzi po prostu musi pokazać, że jest ważniejsza, nie? I dojeżdża pan do samolotu tym autobusem? Dojechałem nim do, do portu, a tam już po prostu muszę przejść <śmiech> pieszo, że tak powiem, przez te wszystkie służby, a następnie przez rękaw, który jest podstawiany do samolotu, już bezpośrednio do samolotu. I jako kapitan takiego samolotu, samolotu, ja muszę oczywiście przyjąć ten samolot najpierw w sensie technicznym, muszę przyjąć meldunek od służby technicznej, od mechanika, który przygotowywał go od, do odlotu, bo to trzeba sprawdzić, czy to wszystko, czy ten samolot jest w pełni sprawny. Potem muszę sam obejrzeć ten samolot wokół, muszę zejść na płytę lotniska i, i wizualnie stwierdzić, czy tam nie ma jakichś oszkodzeń, czy to wszystko jest w porządku, po czym dopiero mogę, że tak powiem, wejść do kokpitu, zająć swoje miejsce i przygotować ten samolot do rejsu, czyli i przygotować komputery, przygotować trasę, wprowadzić tą trasę już do, do komputera, tak jak ona została zaplanowana wcześniej. No i od tego momentu zaczyna się po prostu rejs. Wchodzą stewardesy, które z kolei robią swoją część przygotowania do, do, do lotu. Kabinę całą muszą przejrzeć, również przygotować. Po czym prosimy pasażerów. Pasażerowie wchodzą, zamykamy drzwi i odjeżdżamy. Ile trwa takie przygotowanie do lotu? My przychodzimy na godzinę 15 minut do pracy i tyle mniej więcej trwa przygotowanie do lotu. To jest to, jest to minimum, które jest założone. No oczywiście najczęściej to bywa jednak, że jest to troszkę dłużej, pół godziny, czasami godziny dłużej. Czyli wtedy, kiedy pasażerowie są odprawiani i też czekają na swój lot, piloci wykonują szereg czynności, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie i dolecieć szczęśliwie do celu. Oczywiście, wtedy już, tak jak powiedziałem, na godzinę 15 rozpoczynamy tą pracę i ona właśnie ma na celu zapewnienie bezpiecznego przelotu pasażerom, których zabieramy na pokład. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Marek Szufa, pilot Boeingów. W kolejnym odcinku Dziękuję. Jeśli pozwoli Pan, porozmawiamy o wysokościach przelotowych oraz o tym, skąd wiedzieć, gdzie lecieć, jak lecieć, no bo przecież jesteśmy w chmurach. Ale o tym już za tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Audycja powstaje przy współpracy Aeroklubu Krainy Jezior, organizatora festynu lotniczego Mazury.